Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Panią Mecenas, Panią Skarbnik, Pana Burmistrza, Pana Sekretarza. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Panią Sylwię. Na podstawie Wyski Obecności stwierdzam, że mamy forum. prawomocność dzisiejszych obrad. Przytam porządek 64 sesji Rady Miejskiej w Kowarach dnia 27 grudnia 2013 roku. Punkt 1 otwarcie sesji. Punkt 2 przyjęcie porządku obrad. Punkt trzeci sprawozdanie burmistrza miasta Kowary z działalności między sesjami. Punkt czwarty informacje z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej w Kowarach. Punkt 5. Informacja przedstawiciela gminy Kowary w związku z gmin Karkonoski. Punkt 6 Pytania i interpelacje. Punkt siódmy. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawach. A. Szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania w roku 2014. B Upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowarach do załatwienia spraw indywidualnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. C. Przyjęcie Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych w Kowarach na 2014 rok. D. Przyjęcie Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Kowarach na 2014 rok. E. Przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej miasta Kowary. F. Uchwały budżetowej Miasta Kowary na 2014 rok. Punkt 8. Sprawy różne. Punkt 9. Zamknięcie sesji. Eee, czy ktoś z Państwa sprawie porządku obrad? Nie widzę. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęcie porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu trzeciego. To jest sprawozdanie Burmistrza Miasta Kowarz działalności działalnościami i dyskusjami. Państwo sprawozdanie od Pana Burmistrza. Proszę bardzo, mają Państwo jakieś pytania do Pana Burmistrza. Proszę Pani Ania Ja mam dwa pytanie. Panie Burmistrzu, 4 grudnia odbył Pan spotkanie z dyrektorem Zesku w sprawie budowy lokali przy 13. Spisze pan tutaj o jak to się ma prawnie, bo troszeczkę to dziwnie nie wygląda, najpierw ustala spółkach, nie mając aktu pra prawnego do działania yy ceny, a 16 jest dopiero, dopiero, dopiero podpisany akt notarialny w sprawie utworzenia tej spółki. Budzi tu moje to wątpliwości co do prawidłowości. Czy mógłby Pan powiedzieć? Mi? A to bo akt tutarialny jest dopiero podpisany 16 grudnia, dlatego tej mojej wątpliwości budzi ten zapis, który jest tutaj zajęty. Chciałem się zapytać panie burmistrzu również tutaj na temat y, udziału y, udziału y, y, z, y, tego w posiedzeniu y, y, z, y, tego KSW KA w dniu 2013 roku. Tutaj wynika z pana napisu, że y, tutaj mimo między innymi Pana protestu, Protestowi, jak i Gminy a Rada Nadzorcza wprowadziła sobie tutaj podwyżkę 30% wynagrodzenia, co też jest dla mnie y, troszeczkę rzeczą nie na miejscu, jeżeli powiedzmy są takie ciężkie, ciężka sytuacja powiedzmy w a, a wzrost wynagrodzenia o 30% jest uważam dosyć pokażnym tutaj wzrostem. No i tutaj mamy, mam takie powiedzmy też mieszane uczucie, tak bym powiedział, bo w imieniu naszym i chyba na pana wniosek, tak przynajmniej to rozumiem, pan Daniel Szachniewski został członkiem Rady Nadzorczej. a pamiętam, że tutaj były prezes KSWK, odwołał tego pana z dyrektora oddziału w Kowarach z uwagi na brak powiedzmy kompetencji, jak i powiedzmy umiejętności w prowadzeniu takiej działalności, przynajmniej na terenie Nastakowa i dlatego tutaj też mam wątpliwości i chciałbym, żeby pan parę nami na ten temat. Robić in maniera Mieszkańców, a poprzez nas, yy, innych osób, które powiedzmy <coughs> nic nie mają do powiedzenia, Pan podejmuje to jedno. <coughs> No, jednoosobowo powiedzmy decyzję tej kwestii i byłoby to fajnie, gdyby powiedzmy tutaj, jak było to na całym początku, był tu wybrany, już nie pamiętam nazwisko przedstawiciel naszej rady nadzorczej, ale on był tam przedstawiony, zarekomendowany przez pana i w ten sposób uważam, że powinny być te sprawy przedstawiane, bo jest pan tylko reprezentantem miasta Kowal i całego społeczeństwa, żeby reprezentować powiedzmy nasze interesy tej spółce, a wiemy, że członek Rady Nadzorczej jest to osoba dosyć kompetentna, która muż, może dużo dla, y, dla mieszkańców zrobić danej gminy i dlatego są takie moje tutaj wątpliwości. Y, no, Dziękuję. Dlaczego pan, nie panie burmistrzu, nie przedstawił pan nam nowego członka rady nadzorczej KSW, który który miał by, tutaj być naszym przedstawicielem. That's a good Kolejne posiedzenie Komisji Budżetu. Tematem było, był budżet na rok 2014. 17 grudnia odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia i Opieki Społecznej. Tematem posiedzenia Komisji było omówienie projektu uchwał na dzisiejszą sesję oraz omówienie programu Mnie Pomagać Innym oraz programu Wspólnie Przeciw białorusi. To tyle na temat posiedzeń Komisji. Yy, kolejnym punktem dzisiejszego posiedzenia jest informacja przedstawiciela Gminy Kowal w związku z Gminy Karkonoski, z którym jest Pani Kamila Biedroszek. Niestety jest dzisiaj nieobecna yy, z powodu choroby. Yy, nie wiem, czy Pan Burmistrz Ostatnio w stopniu związku gmin karkonowskich. Jeżeli coś się wydarzyło, to bardzo proszę. również w Fryzurysku z ja przekazaniem nowego zadania, właśnie w pomocy społecznej. Chodzi o to, żeby złotać I w ramach ustawodawstwa tylko 2% na realizację tego zadania. Jest to oczywiście zbyt mało, czy byłaby taka możliwość znalezienia w budżecie miasta środków na y, realizację tego zadania. Ale 2% to jest... Był problem z odprowadzeniem, bo nie mamy tam gruntu swojego, tam nie, gdzie grunt rzeki ma Pan Plata, nie? Nie, nie mamy problemu. jest na tyle, nie odpasta, bo my ominąć. jeszcze o minąć. Aha, dziękuję bardzo. Dziękuję Proszę bardzo. Nie widzę więcej pytań. Dziękuję bardzo, Panie Burmistrzu. Przechodzimy do punktu 7. Rozpatrzenie projektu uchwały jako pierwszą. Mamy uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami cyklicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu powierania w roku 2014. Projekt uchwały był omawiany na komisji. Proszę bardzo pana przewodniczącego. Namorzyć, żeby nie Dziękuję bardzo. Czy ktoś ma może pytania w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2014 roku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 do 4 paragraf numer 5. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf numer 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z Pań i z Panów Radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu. 7b jest to projekt uchwały. Przepraszam bardzo to sobie coś źle przerwuję. W sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowalech do załatwienia spraw indywidualnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. Dziękuję bardzo. Ktoś ma z Państwa pytania? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie upoważnienia dyrektora miejskiego ośrodka pomocy społecznej w Kowarach do załatwiania spraw indywidualnych dotyczących przyznawania dodatku energetycznego. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały za została w paragrafie pierwszym. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi miasta Kowary. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Domnośląskiego. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem e, projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została, została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu siódmego C, jest to projekt uchwały sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Kowarach na 2014 rok. Jest to uchwała coroczna. Ktoś ma z Państwa pytania? Nie widzę. czy czytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Kowarach na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały zawarto została w paragrafie od numeru 1 do. 10. Paragraf 11. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Kowary do corocznego składania sprawozdań, sprawozdań z realizacji programu. Paragraf 12. Wykonanie uchwały włoża się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. Kto z Państwem jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę o zagłosowanie. Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7 d jest to projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w Kowarach na 2014 rok. Czy ktoś z Państwa ma pytania do projektu uchwały jakiś? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii w Kowarach na 2014 rok. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się, co następuje. Treść uchwały zawarta została w paragrafie od 1 do 8. Paragraf nr 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kowary. Paragraf nr 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku. Kto z Państwa na za przyjęciem uchwały? Proszę o to głosowanie. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 7e. Jest to projekt uchwały dotyczący wieloletniej ogrodzeń finansowych miasta Kowal. Proszę bardzo, Pan Uchwały. Przewodniczący, wniosek o. Kto z Państwa radnych za 10-minutową przerwę, proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Ogłaszam, ogłaszam 10 minut przerwy. Zamykam porządek obrad. Jesteśmy w punkcie 7e. Projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowary w sprawie przyjęcia wieloletniej zgody finansowej Miasta Kowary. Proszę bardzo. Proszę Pana wniosek formalny, w związku z czwartym punktem z protokołu z pisma z posiedzenia komisji budżetowej, czwartym wnioskiem w mieliśmy, który traktuje o ocenianie nowego zadania Tacy, bo to, bo centrum informacji i kulturalnej zmienić y, kwotę, która nie wąsy na badań finansowych ze 150 tysięcy na 110 tysięcy, w limicie czego na 2014 rok z y, 50 tysięcy na 10 tysięcy oraz y, z y, limitów zobowiązań na ostatni... Chciałem jeszcze dodać, że wniosek, który Pan Radny Bidów teraz złożył, na Komisji Budżetowej został zaopiniowany, 9 osób było za, jedna osoba się wstrzymała. Tak nie zapisano, że się wstrzymało. Dziękuję bardzo. Proszę, Pan Burmistrz. Mamy takie pytanie. Proszę powiedzieć, że Pan w zmiany? Pytam Pana o zmianę no Takie jest powód. Taki jest, ja też przedstawienia uchwały budżetowej yy, i, i ewentualnych tych zmian, które zostały naniesione That's what's up. Fłań proszę za To, y, po zmianach, które proponowała komisja budżetu. Dziękuję bardzo. Czy pan burmistrz chciałby jeszcze się odnieść 46 tysięcy przeznaczyć 10 tysięcy na uzupełnienie oświetlenia w mieście, ogólnie remonty. I to jest pierwszy wniosek, który składam proszę o przegłosowanie. E, Podam pod głosowanie kto z Pań i Panów Radnych jest za przyjęciem wniosku y, komisji? Y, aby, z, aby z rozdziału 754-13, paragraf 40-20 kwoty 46 tysięcy złotych przeznaczyć 10 tysięcy na uzupełnienie oświetlenia w mieście. Proszę bardzo, kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wniosek Komisji został przegłosowany pozytywnie. Trzy osoby przeciw, jedna się wstrzymała. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, kolejnym wnioskiem było z tego samego paragrafu, z rozdziału tego samego 75, 754 13 paragraf 40 20. Z tej samej kwoty zabrać 10 tysięcy na utrzymanie obiektów, y, które są y, na terenie miasta. Kawary, jeżeli chodzi o boiska osiedlowe, chodzi o urliki nasze, po prostu byliśmy, byliśmy na Komisji Objazdowej e, Komunalnej, praca Zabaw, byliśmy na Komisji Komunalnej, po prostu widzieliśmy w jakim stanie są te nasze obiekty sportowe, dlatego też takie wniosek padł na Komisji Budżetu e, w trakcie prac, na, prac nad projektem budżetu, dlatego proszę o przegłosowanie e, tego wniosku, który został złożony na Komisji Budżetu, Planowania i Finansów. Dziękuję. Kto jest za przyjęciem wniosku złożonego Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Jedna osoba. Kto się wstrzyma. Trzy osoby. Dziękuję. Wniosek został przegłosowany pozytywnie. Proszę bardzo. I ostatni wniosek, o którym mówił już Pan Burmistrz, a który został uwzględniony, to był wniosek o przesunięcie kwoty 150 tysięcy złotych z kwoty 300 tysięcy złotych w rozdziale 616, paragraf 6050, na zadanie inwestycyjne budowa łącznika między ulicą 1 Maja i Bielińczyka. Tu też powiem, że uchwała nie została, znaczy przepraszam, wniosek nie został jednomyślnie podjęty na Komisji Budżetu. Za wnioskiem głosowały tylko cztery osoby więc bardzo proszę o ponowne rozpatrzenie tego głosowania kto z państwa jest za przyjęciem tego wniosku proszę o zagłosowanie widzę kto, kto jest przeciw dziękuję bardzo stwierdzam kto, kto się wstrzymał na no, stwierdzam że wniosek e, nie uzyskał e, wymaganej liczby głosów i nie przeszedł e, i rozumiem, że to były wszystkie wnioski, które były zgłaszane, tak. nie uwzględnione przez Pana Burmistrza. W związku z tym, że to były wszystkie wnioski, no jestem zmuszony ogłosić przerwę. Pani, się do Pani Skarbnik, jak Pani uważa, jak Tak? Dziękuję, Dziękuję bardzo, Pani Skarbnik. Już o pół godziny powinna sobie poradzić z tym. To w takim razie e, ogłaszam przerwę do około godziny dwudziestych. Jesteśmy w punkcie dotyczącą, dotyczącą, uchwały budżetowej. E, otrzymałem Pani Skarbnik wersję uchwały z zmianami. Czy ktoś z Państwa ma pytania jeszcze może w sprawie projektu uchwały? Nie widzę. Przeczytam projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach z dnia 27 grudnia 2013 roku w sprawie uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2014. Na podstawie obowiązujących przepisów uchwala się co następuje. Treść uchwały została zawarta w paragrafie od paragrafu pierwszego do paragrafu czternastego paragraf piętnasty Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi. Paragraf szesnasty Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Kto z Państwa Panów jest za przyjęciem? Uchwały budżetowej miasta Kowary na rok 2014 proszę o zagłosowanie. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dwie osoby. Dziękuję. Kto się wstrzyma? Jedna osoba. stwierdza, że projekt uchwały Rady Miejskiej w Kowarach w sprawie uchwały budżetowej miasta Kowary na 2014 rok został przyjęty. Przechodzimy do punktu ósmego. Sprawy. Czy ktoś chciałby. Proszę bardzo Pana. Panie Burmistrzu, nie wiem, czy Pan ma jakieś informacje, czy mógłby Pan się nimi podzielić, czy na ulicy Sienkiewicza bodajże przy przedszkolu, któryś numer jeden, zostaje jakaś inwestycja, mógłby Pan coś powiedzieć, bo wiem, że tam jest teren wyrównywany i czy ma Pan jakieś informacje, co tam powstaje? Na ulicy pocztowej był przeprowadzony remont, nie wiem z jakiego powodu, ale chodnik na tej ulicy nie został doprowadzony do wyglądu pierwotnego, kiedy to będzie.